Let's go Pan Jezus, Pan, Jezus Ewangel... Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale, kiedy e, uczni wychowywał i do uczni powiedział w ten sposób, co by miało tutaj ten wydźwięk w tym rozdziale drugim od wiersza dziewiątego. Chciałbym to przeczytać. To jest znane, ale najlepiej przeczytać ze słowa to, co Pan Jezus sam powiedział. Ewangelia Łukasza, piąty rozdział. zobaczyć o siebie Właśnie te słowa. Głównie chodziło o to, że Pan Jezus powiedział do uczni: Wy jesteście solą tej ziemi. Mateusza Ewangelia. Mateusza Ewangelia. Dziękuję. Nie wiem czemu łukasz, ale masz rację. Dzięki za pomoc. Tak, to jest w Ewangelii Mateusza w piątym w wierszu 13. A już ta, to jest ta nowa Biblia. To nie jest jeszcze tak używana. Jest, ale myślę, że macie zrozumienie do mnie. 13 wierszu Ewangelii Mateusza, 5 rozdział w 13 wierszu. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją po Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. I to są to dosłownie słowa Pana Jezusa, co też i apostoł Paweł w tym liście do, do Tytusa napisał. Aby wasze postępowanie nie było bluźnione wśród ludzi. Bo faktycznie, na co się to przyda, jeżeli my nie tym właściwie zdrowym słowem nasze postępowanie, nasze uczynki musimy udokumentować. My wiemy, że sól w starożytności może i dzisiaj była tym środkiem konser do konserwacji. I dalej, jeśli pójdziemy, to sługi, czyli dzisiaj nie mamy e, e, niewolników, tak jak to był ten Filemon. I w Filemonie e, e, właśnie jest nawet odpowiedź na to, co tu mamy w tym dziewiątym wierszu, żeby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali. I w, e, w Filemonie, e, jeśli przeczytamy co Paweł y, mówił do swego współpracownika Filemona, w którym było w domu zgromadzenie, a ten Onezymusz opuścił go, po prostu y, y, wyrządził mu szkodę jakąś, my nie wiemy jaką, ale on, apostoł Paweł pisze, y, proszę Cię w X wierszu za moim synem Onezymem, który go zrodziłem w moich więzach, i teraz to jest to słowo właśnie ważne, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny. My to rozumiemy słowo. Być sługą, być pracownikiem w firmie i być nieużytecznym. Normalnie w świecie się zwania takich ludzi. Idą na pierwszy ogień, jeżeli pracodawca wie, że go toleruje do pewnego momentu, ale kiedy jak to już było wspomniane przez brata, taki rachunek, Firmy za i przeciw to biorą takich, którzy są nieużyteczni, a są na liście pracowników. I tu widzimy on był kiedyś nieużyteczny ale teraz i po przecinku ale teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Ciekawe, że apostoł Paweł też poznał się na Ozymusie? Nie. Wychował go był przykładem do Onezymusza, że ten Onezymus po prostu jakby poznał tą łaskę Bożą i się zawstydził i po prostu nawrócił się w sercu i poznał tą winę, ale my wiemy, że potem jakoś apostoł Paweł nie chciał do, dla siebie go zatrzymać. Jak teraz jest użyteczny, to nie chce tylko dla mnie, ale teraz to jest twój pan Filemon, weź go z powrotem, on teraz jest tym naczyniem do dobrych rzeczy używany. I dlatego w tym liście do um, Tytusa, jeśli um, mogę moimi słowami teraz inaczej trochę powiedzieć, pozwólcie, że to troszeczkę moimi słowami powiem. Sługi i nauczaj, aby byli poddani swoim Panom i we wszystkim byli użyteczni. Nie podobali się, ale Użytecznie. Podobać się można sympatii, można do kogoś uśmiechnąć się, przynieść mu kwiaty, coś prze, przekupić, ale być użytecznym, to jest to decydujące. W firmie każdy, ta użyteczność, czyli wykorzystanie tych swoich sił, e, zdrowego rozumu, si, sił e, e, prawda, do pracy, umiejętnie tą pracę wykonywać. I we wszystkim się im podobali, czyli użyteczni, nie sprzeciwiając się Czyli innymi słowy widzimy, że ten właśnie Tytus miał tych właśnie kretyńczyków swoim postępowaniem nie tylko nauczać, ale być też i przykładem. I dalej czytamy my w tym wierszu, niczego sobie nie przywłaszczając, czyli tu chodzi o złodziejstwo i prawdopodobnie Onezymus też sobie coś przywłaszczył i uciekł z tą z tymi moją bracia tam pieniędzy, tu nie ma Filemonie konkretnie, co on sobie przywłaszczył, ale yy, był nieużyteczny. Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, czyli stać do tej pracy u swego pana u, e, pracodawcy, aby on widział, że on nie zmienia firmy po dwóch latach, tylko po to, żeby iść do innej firmy i więcej zarobić. Tylko ma swój cel w tej firmie, ta wierność to się decyduje, że potem na przykład w takiej światowej firmie 10 lat pracy, 25 lat pracy, 40 lat pracy. I wtedy się go wyróżnia pieniędzmi, oczywiście premią. I dyplomem nawet daje się. To wyróżnienie jest. Za co? Za wierność. I teraz widzimy, że Pan Jezus też jest tą pracodawcą. Było tu wspomniane przez brata Józka. Pan, który prawda, nam ten przykład dał tej wierności, tego oddania dla Boga Ojca, aby to dzieło odkupienia wykonać. I ten Pan też za tą wierność będzie płacił. My nie myślcie, że to tylko, jak to się mówi, w złotówkach, ale płaci nam we wszystkich innych rzeczach, w zdrowiu, we, we wszystkim oddaje. To my nawet może to nie odczuwamy. Może my dzisiaj to bierzemy tak, jak to zrozumiałe dla siebie, że mam dochód, mam pieniądze i nikogo więcej nie potrzebuję. Nie? Nawet tak mówią ludzie światowi. Ważne, żeby miał forsę w kieszeni, to wtedy będę szczęśliwy. prawda? A tak nie jest. Dziecko Boże przez swoją wierność okazuje do Słowa Bożego to wytrwanie, to pozostanie na tym miejscu, gdzie go Pan powołał w tym świadectwie, aby być błogosławieństwem dla innych. I potem y, y, czytaliśmy to, aby we wszystkim zdobyli Boga naszego Zbawiciela. My mówimy, aby, y, żeby ta nauka, którą my, y, y, jak to się mówi, przedstawiamy, albo mówimy o tej nauce, głosimy tą Ewangelię, aby ona nie była bluźniona, nie była pohańbiona, że ktoś powie no, sprzeciwianiu, no fajnie ty jesteś dobry chrześcijanin, ale tym wszystkim, co ty żyjesz i robisz, zapierasz się tego chrześcijaństwa, a więc chyba to chrześcijaństwo nie jest to takie dobre. To sobie poszukam innej religii, która będzie mi lepiej pasować do mojego stylu życia. I tu dlatego jest to i dla nas, i dla mnie oczywiście y, odpowiedzialność wierno, y, wielka, aby być wiernym Panu, obojętnie w jakiej sytuacji, ale też przez to osobiste, zewnętrzne przyciąganie tych ludzi do Pana Jezusa. My nawet nie wiemy, w jaki sposób my możemy ludzi do Pana Jezusa sprowadzić. Kiedyś czytałem w kalendarzu, że przez jedno słowo z kalendarza ktoś się nawrócił i y, przyszedł do Pana Jezusa. To jest naprawdę... Nie musimy dużo mówić, prawda? Ale możemy podać nawet i komuś rękę i porozmawiać z nim z człowiekiem, który na przykład wpadł w takie kolizje albo alkohol, albo narkotyki, prawda? To są ludzie, dla których Pan Jezus też położył swoje życie umiłowanie. Nie tylko za tych dobrych. Pan Jezus powiedział, do zdrowych to oni nie potrzebują lekarza. Chorzy potrzebują lekarza. I to powinna ta nauka Chrystusa nas cechować, kształcić w naszym myśleniu, w tym zdrowym umyśle, jak mamy też e, do, e, obchodzić się z takimi ludźmi, którzy, nie znając Pana Jezusa, popadli w ten dół, e, w ten grzech. I tak jest dobrze, abyśmy my e, naszego Boga Zbawiciela przez to czcili, żeby tak było, jak Piotr i Paweł w Dziejach Apostolskich w trzecim rozdziele, kiedy ten chromy człowiek żebrał o pieniądze, a co powiedział Piotr do tego człowieka? Złota i srebra nie mam, ale daję Ci to jedno. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz uzdrowiony. I wtedy ten człowiek, który był 40 lat chromy, powstał powstał nagle i w świątyni skakał i wszyscy, którzy go znali jako Chromego, jako żebraka nagle dziwili się i komu dali chwałę, tam czytamy w tym trzecim rozdziale, dali chwałę Piotrowi i, i, i Janowi, nie chwalili Boga to są te przykłady o, nie oczekujmy, że nas ktoś będzie chwalił ale po to pracujemy, żeby Bóg był uwielbiony, żeby Bogu dać tą chwałę i cześć No, słowo do myśli wypowiadanych przez Brata. Przeczytajmy z Efezjan z drugiego rozdziału dziesiąty werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w, nim, w nich chodzili. Jest wiele miejsc mówiących na temat tego, i jakie prawo ma do nas Pan Jezus On nam nic nie musi płacić On dawno, dawno zapłacił najwyższą cenę a my jesteśmy dłużnikami którzy mają obowiązek który Pan nie dochodzi ponadto tak ściśle bo gdyby dochodził to nikt z nas by się nie ostał nikt z nas nawet nie wypełnia tego co powinien a jeśli by się znalazł ktoś, to by powiedział, wypełniłem wszystko, co Pan ode mnie oczekiwał, to Słowo że mówi, aby przyznał, marnym sługą jestem, bo wykonałem wszystko, co winienem byłem wykonać. Myślę, że możemy teraz przejść do tego fragmentu, który rozpoczyna się 11 wierszem i zawarty jest w wierszach od 11 do 14, gdzie mamy tę łaskę Bożą, która się objawiła zbawienną dla wszystkich ludzi. Ten fragment <śmiech> Słowa Bożego jest prowadzony tutaj słowem albowiem. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. To nasuwa znowu taką myśl, że ta mowa o łasce tu jest powiązana z tym, co powiedziane zostało wcześniej. Ponieważ objawiła się łaska, bo objawiła się łaska Boża. Gdy czytamy te słowa, uświadamiamy sobie, że to wszystko, co wcześniej Duch Boży poddawał nam, usiłując nas doprowadzić do właściwego przekonania, że jesteśmy powołani, aby być zależnymi od Pana. I w taki sposób być przez Niego używanymi, to czynimy to właśnie w tym celu, by dać postęp łasce Bożej, która jest zbawienna dla wszystkich ludzi. I ten wiersz jest akurat powiedziany w momencie, w pewnym sensie takim kulminacyjnym, gdy jest mowa do tych sług, którzy mają dochowywać niezawodnej wierności nawet wobec Panów i to słyszeliśmy Panów, którzy mogą być nawet i gnębicielami dlatego, że ta łaska która stała się naszym udziałem ona jest niesiona wobec wszystkich ludzi także wobec tych, którzy są gnębicielami gdybyśmy badali Słowo Boże pod tym kątem zauważymy że Bóg rzeczywiście nie robi tu różnicy, że daje łaskę wszystkim ludziom i że ona zwraca się do ludzi z marginesu, którzy wypadli przez swoje grzechy i popadli w najgłębszy dół, zwraca się do ludzi prostych i nieuczonych, Zwraca się do ludzi przeciętnych, zwraca się do ludzi wykształconych, zwraca się również i do najwyżej postawionych władców. Do wszystkich zwraca się ta sama łaska i ona chce, Bóg pragnie, aby ci, którzy jej doświadczyli, w żadnym stopniu jej nie blokowali. I teraz może w tym kontekście sobie lepiej to uświadomimy Dlaczego właśnie szatan wróg tego, Naczelny wróg tego Bożego Planu Zabiega o to Aby na drodze działania tej łaski Postawić wszelkie przeszkody Aby przede wszystkim tych, którzy jej doświadczyli Lud Boży doprowadzić do pożałowania godnego stanu kretańczyków. Zdajemy sobie z tego sprawę, że kretańczycy, jakimi zostali opisani w pierwszym rozdziale, zatracali w takim stanie będąc zdolność niesienia tej łaski. Przeszkoda powstaje, najskuteczniejsza przeszkoda, powstaje w łonie ludu Bożego. Tu, gdzie jest wszelki potencjał, aby łaska wylewała się obficie, we wszystkich kierunkach. Widzimy to już na samym początku i bardzo się cieszę, że zostało wspomniane to miejsce z piątego rozdziału Udziejów Apostolskich. Tam był widoczny ten potężny kontrast pomiędzy wyratowanymi i niewyratowanymi. Niewyro... Między ludźmi niewierzącymi i wierzącymi. Potężny kontrast. Ten kontrast Bóg chciał utrzymać zawsze. Po to, aby żaden człowiek nie miał wątpliwości że to, czego Bóg od Niego wymaga dając Mu łaskę to odwrócenie się od bezbożności i światowych porządliwości. i o tym tu jest mowa szatan tymczasem zabiegał od pierwszych chwil aby to czyste i jaskrawe świadectwo Boże zdyskredytować zmniejszyć do minimum jego siłę wyrazu Właśnie przez to, między innymi, by ludzi wierzących doprowadzić do najmarniejszego stanu własnowoli, do stanu rzekomej wolności i niezależności, po to, aby byli jak najmniej wyrazistym nośnikiem tej Bożej łaski. Ale Boży Plan. On trwa dalej Bóg mimo to go realizuje Z psalmu 33 Możemy przeczytać dwa wiersze Które nam uzmysławiają Właśnie istnienie Planu Bożego I w opozycji planu Który ma zniszczyć to co Boże Tu mamy wiele myśli Które byłyby nam przydatne W tym psalmie 33 Do zrozumienia właśnie tej Bożej Łaski, ale ja przeczytam tylko dwa wiersze, dziesiąty i jedenasty. Pan unicestwił plan narodów. Wniwecz obrócił zamysły ludów. Plan Pana trwa na wieki. Zamysła, zamysły serca Jego z pokolenia w pokolenia. Ten psalm kończy się słowami Niech spocznie na nas łaska Twoja Pani. Pan zabiega o to, aby ta wspaniała i zbawienna dla wszystkich ludzi łaska ogłosiła wszystkim ludziom, że Bóg otwiera przed nimi drzwi do ratunku z ich upadłej i zgubnej natury. I dlatego mamy dalej zaraz napisane w dwunastym wierszu, gdy jest pokazana obfitość tej łaski, która zwraca się do wszystkich ludzi, mamy napisane nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości. Dlaczego tu jest napisane nas? Nauczając nas. To jest słowo, które zwraca się w pierwszym rzędzie do ludzi wierzących. Do ludzi wierzących, dlatego że doświadczyli tej łaski i mają wszystkie powody, aby wyrzec się bezbożności i światowych porządliwości, aby zewlec siebie starego człowieka. I o to chodzi: to jest walka, o którą toczy się batalia dziś o to, aby obiecując ci rzekomą wolność, zniechęcić ciebie do tego działania, żebyśmy nie byli tak radykalnymi wobec właśnie tej starej, upadłej rat natury. Żebyśmy dali przyzwolenie na nowo do władzy ciała w naszym życiu, bo wtedy, wtedy staniemy się skuteczną przeszkodą dla postępu Bożej łaski tam, gdzie Pan nas postawił. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Ta łaska jest dla wszystkich ludzi, ale musimy pamiętać, że taka nauka uniwersalizmu jest to fałszywa doktryna. Uniwersalizm mówi, że prędzej czy później wszyscy będą zbawieni. Czy to w niebie, czy generalnie, że... Nie ma piekła, bo zbawienie jest dla wszystkich. Nie, to jest fałsz. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę za wszystkich ludzi i ci wszyscy ludzie mają otwarty dostęp. Pokazuje to przypowieść o człowieku, który znalazł skarb w ziemi, sprzedał wszystko, co miał, nabył tą ziemię w której był skarb. Pan Jezus złożył właśnie taką doskonałą ofiarę, całego siebie złożył, wszystko co miał, aby pozyskać ten skarb, ale starczyło na zakup całej ziemi, całego pola, wydobył ten skarb, który symbolizuje ludzi, którzy uwierzyli Bogu i skorzystali z łaski. Oczywiście, gdyby teoretycznie tak się zdarzyło, że każdy, by przyszedł do Pana Jezusa, to dla nikogo nie byłoby zamkniętych drzwi. Kto przyjdzie do Pana Jezusa jest zbawiony, jest uratowany. Łaska też musimy pamiętać o tym, że to jest taka generalna reguła. I dlatego ona jest rzeczą, która niesie ratunek zbawienie wszystkim ludziom. Nie tylko już... Potępionym, którzy przychodzą do Zbawiciela, żeby być uratowanymi, ale również uratowanym. Jeśli zasadę łaski wprowadzamy w naszym życiu, to ta reguła co do zasady polega na tym, że od siebie wymagamy 100%, od innych wymagamy 0%. I to jest właśnie łaska. Możemy zauważyć w Słowie Bożym, że są trzy reguły, którymi kierują się ludzie pierwsza, potomkowie Kaina, gdzie Lamech powiedział, że tego, który go zranił, zabił, a tego Zasiniec też potraktował bardzo mocno i uzasadnienie, że jeżeli Kain miał być pomszczony jeden raz, siedem razy, przepraszam, to on ma być pomszczony siedemdziesiąt razy po siedem. I widzimy, że właśnie poganie kierują się taką bezbożnością, że mszczą się aż do braku po prostu jakiegokolwiek rozsądku. Że za małe draśnięcie potrafią bardzo dużej pomsty oczekiwać. Druga reguła jest objawiona w zakonie. Sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb, oparzelina za oparzelinę. Jeden do jeden. Natomiast łaska Boża dotycząca Kościoła to jest Sytuacja, kiedy wybaczam 70 razy po 7 dziennie temu, kto zawinił wobec mnie. Ile razy mam odpuścić bratu memu, gdy przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Pan Jezus powiedział aż do i w zależności od tłumaczenia 77 albo 70 razy po 7 to jest 490. Jedna i druga liczba pokazuje, że ustawienie się z łaską oznacza absolutna gotowość do wybaczenia wszystkiego, niezależnie od tego, jak bardzo zostaliśmy zranieni. I łaska też pomaga nam w naszym życiu codziennym. Musimy pamiętać, że nam się nic nie należy poza gniewem Bożym. I wszystko, co doświadczamy na ziemi, jest to łaska Boża. I żebyśmy nie popadli przypadkiem w jakąś taką naukę, która jest bliska y, Ewangelii sukcesu. Jest taka fałszywa nauka, która mówi, że wierzący y, ma po prostu różnego rodzaju przywileje tu na ziemi i może być piękny, bogaty, zdrowy. Nie, to nie jest prawda. Mamy też braci, którzy znoszą prześladowania, mamy braci, którzy żyją w nędzy, mamy braci i oni wcale nie są gorsi wierzę. To nie jest tak, że oni mają gorszą wiarę i dlatego ich to spotyka. Po prostu każdy ma odpowiedzialność przed Bogiem, żeby w tym stanowisku, w jakim się znalazł, służył Bogu w wierności. I to, że akurat my jesteśmy postawieni w takim miejscu, gdzie mamy względny pokój, mamy dostęp do służby medycznej, mamy zapłatę za swoją pracę, to nie jest oczywiste. Wystarczy Yy, rozejrzeć się dookoła, że są sytuacje, gdzie ludzie pracują niemal niewolniczo i nie dostają żadnej wypłaty. Większość z nas w Polsce dostaje wypłaty na czas. To też jest łaska. I to wszystko nam się w ogóle nie należy. To wszystko jest z łaski. I musimy zrozumieć, że jak tutaj mamy uczniów, gdy się uczysz, uczysz się dla Boga ale jeżeli dostajesz ocenę, to nie jest to tylko wypadkowa tego, że przygotowałeś konia na dzień bitwy. Zwycięstwo należy do Pana. Musisz o tym pamiętać. Też Ojcze, że jeżeli masz zlecenie jakieś czy jakiś sukces pracy, nie jest to Twoja zasługa. To jest łaska Boża, bo inny równie dobrze może więcej wysiłków włożyć, i nie uzyska nawet jednej dziesiątej tego efektu, dlatego że tak po prostu jest, że my korzystamy z Bożej łaski i wszystko mamy z łaski. To jest rzecz niezrozumiała, to jest łaska. Jeśli teraz mówimy o łasce, to myślę, że zawsze też dobrze jest sobie przypomnieć, skąd każdy z nas pochodzi i co w życiu przeżyliśmy. Jeśli każdy z nas na chwilkę sobie przypomni, co w swoim życiu było, co Pan nam wybaczył, ile było takich myśli, za które dzisiaj się wstydzimy. Ile było słów, za które się wstydzimy. Ile było czynów w naszym życiu, za które się dzisiaj głęboko wstydzimy. Ile było przeżyć w życiu naszych wstydliwych, które może nikt inny nie widział, tylko Pan, za które się dzisiaj głęboko wstydzimy, a które nam wszystkie wybaczył Bóg. To to jest łaska. To jest łaska. Łaska, która wybacza... Chociaż nie zasłużyliśmy. W Jeśli sobie przypomnimy, w co wplątaliśmy się w życiu nie tylko to, co było wstydliwe dla nas, co było rzeczywiście brudne, co było takie, co nas zanieczyściło, tylko przypomnimy sobie, w co nawet wplątaliśmy się, z czego nie mogliśmy się wydostać, i że ten grzech, który. Był tak wstydliwy, był usidlający, to znaczy, że człowiek nawet nie miał siły, nawet chcąc się uwolnić od tego, żeby się od tego oddalić, to nawet z tego nas wyzwolił Bóg. Jeśli tak przypominamy sobie tylko nasze własne życie i przypominamy sobie ludzkość i to, co Bóg uczynił, to rozumiemy odrobinę, co to znaczy łaska I rozumiemy co to znaczy zbawienna Zbawienna łaska jest właśnie to co nas wyrwało z tego w co wplątaliśmy się i z czego nie mieliśmy siły wyjść Okazała się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi Jeśli człowiek sobie to uświadamia to znowu odrobinę wdzięczności w sercu się budzi ale bardziej, jeśli idziemy dalej i przypominamy sobie nasze życie po nawróceniu, to ile było takich wydarzeń, za które się dzisiaj głęboko wstydzimy. I do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj doświadczamy sytuacje, w które wpadamy, albo sami się wkopujemy, albo wplątujemy, za które głęboko się wstydzimy. I co się dzieje? Przechodzimy do Pana, Wyznajemy mu i on nam wybacza. I głęboki pokój wypełnia nasze serca. To jest łaska Boża. Wiecie, jeśli teraz tutaj czytamy w drugim rozdziale, w jedenastym wierszu, objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, która nas poucza, abyśmy wy. Wyrzekli się bezbożności I światowych Porządliwości To rozumiemy teraz Dlaczego Bóg łączy łaskę Z takim wezwaniem Jeśli człowiek zrozumie łaskę Dobrze zrozumie łaskę Mianowicie Co ona daje Darmo To nigdy Nigdy się nie odważy Żeby łaskę odmienić W rozpustę Nigdy. Tylko zrozumie, że właśnie łaska, która nam darmo wybaczyła i darmo odpuściła i darmo wyrwała, właśnie ta łaska nas teraz poucza, żeby się wyrzec tego, tego i tego. Wiecie, jeśli komuś, jakiemuś złoczyńcu w sądzie odpuszcza się, chociaż nie zasłużył na to i ktoś inny przejmie na siebie tą winę to czy ta osoba będzie teraz świadomie szła i e, czyniła źle tej osobie, która wzięła na siebie tą winę? Nigdy by się tak nie stało. Nigdy byśmy tak nie zrobili. Ale wiecie, my z Panem dokładnie tak robimy. Pan nam wybaczył wiele więcej niż złoczyńca, któremu odpuszczono winę. A my często tak się zachowujemy, jakbyśmy po prostu drwili z tego, co Pan dla nas uczynił. Jeśli ktoś rozumie łaskę Bożą, zrozumiał ją całkowicie i zrozumiał cały swój upadły stan i że Bóg nam to wszystko wybaczył i daje nam spokojne sumienie, to wie, dlaczego właśnie łaska poucza nas, żeby wyrzec się tego, co złe. Łaska Dlatego to mówię, ponieważ w dzisiejszym czasie Często młodzi ludzie też I my wszyscy myślę, zadaliśmy kiedyś to pytanie Albo nam ktoś je zadał Dlaczego tak nie jest, że skoro Bóg nam wszystko wybaczał I że jesteśmy na zawsze zbawieni I że nic nas już nie, nie obawia Dlaczego nie możemy teraz żyć, jak nam się podoba? Dlaczego nie? Bo zrozumieliśmy łaskę Bożą Dlatego tak. Jeśli ktoś zrozumiał łaskę Bożą to ona nas poucza. I w związku z tym, ponieważ mówimy o tej łasce zbawiennej, to chciałbym też jeszcze raz, jeśli ktoś jest wśród nas, który tej łaski nie wziął w posiadanie i nie skorzystał z niej, to chciałbym jeszcze raz też taką osobę serdecznie wzywać do tego, żeby z niej skorzystać. Bo Bóg darmo chce wybaczyć. Nie chciałbyś doświadczyć tego czasu po Twoim życiu, gdzie będziesz musiał za każdy grzech zapłacić sam. Błogosławiony mąż, któremu Bóg nie jak to jest powiedziane w polsku? Nie przydziela, nie, przy, nie przypisuje winy. Nie przypisuje Nie poczytuję. Proszę braci, mamy już godzinę rozważania, i czterech zabrało głos. Także musimy dać miejsce innym. Kiedy ten wiersz jedenasty jest i ten dwunasty, pokazuje nam taką rzecz, że objawiła się. Łaska, to ja podam takie porównanie, że ci wierzący, którzy są pośród nas i wyszli z tego świata, to widzą tą łaskę Bożą, że Bóg po prostu nad, nami się, nad nimi się zmiłował i okazał im wielką łaskę i chodząc z Bogiem codziennie, dziękują mu za to. A są też pośród nas tacy wierzący, którzy są z rodzin wierzących i jakby chcieli, może wiedzieć troszeczkę wejść w ten świat i zaczerpnąć, może wiedzieć tych rzeczy, które są z tego świata i myślą, że ta łaska po prostu, która może ich uratować od, od wielu rzeczy jest tak trudna albo tak niedostępna, że trzeba sobie na łaskę zapracować. Kochani, musimy sobie z tego zdać sprawę, że jeżeli coś od Boga otrzymujemy, to nie jest to naszą ża żadną zasługą, ale jest to tylko i wyłącznie Bożym Wielkim Miłosierdziem. Jeżeli inaczej tę łaskę Bożą postrzegamy, jeżeli inaczej chcemy ją przyjąć albo zarobić, to to nie jest ten czas. Teraz żyjemy w czasie łaski, i wielkiego Bożego zmiłowania. I tego czasu, jak teraz już mamy, nie będzie w całej historii świata. I nie było nigdy. Były czasy patriarchów, był czas yy, zakonu. Teraz mamy czas łaski. najspanialszy czas, jakikolwiek w historii świata zaistniał. A ja myślę, że teraz jest najwięcej odstępstwa w całej historii świata, niż wcześniej cokolwiek było. Jeszcze takiego wielkiego odstępstwa, jak teraz jest, nie było wcześniej. I też nie będzie. Także zdajmy sobie z tego sprawę, skoro Bóg okazał tak wielką łaskę i nastąpiło tak wielkie odstępstwo, to nie bądźmy też uczestnikami tego odstępstwa, ale zdajmy sobie z tego sprawę, skoro Bóg okazał łaskę, to tym samym też będzie wielki sąd dla tych, którzy tej łaski nie przyjęli. I chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo my myślimy, że za swoje grzechy jesteśmy w stanie cierpieć przed bo u Boga. A ja Wam powiem, że, i też Słowo Boże tak mówi, że jeżeli ktoś z tej łaski nie skorzysta, to Bóg nie będzie go karał za jego własne grzechy, ale będzie go karał za to, że nie przyjął tej łaski. Że Syna Bożego podeptał i tą krew przymierza z bezcześciu. I to jest przede wszystkim ten jeden grzech. Ten jeden grzech. Bóg darował Syna. Bóg darował wszystko, żebyś Ty uwierzył, żebyś Ty przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, a Ty, żeś po prostu ten dar odrzucił. A innej możliwości nie ma, żebyś, żeby ktoś weszedł do nieba. Bo Pan Jezus powiedział, ja jestem droga, ja jestem prawda, ja jestem życie. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jeżeli tego nie przyjmiesz, jeżeli z tym, w tym nie będziesz się radował, jeżeli w tym nie będziesz chodził, po prostu straciłeś, albo może powiedzieć odrzuciłeś najspanialszą rzecz, rzecz, jaka tylko była w całej historii świata. I która w ogóle, może powiedzieć, na przyszłość i na, przeszło, na, na przeszłość jest. Jest najspanialszy czas i teraz właśnie jest czas łaski i czas, która, który jeżeli odrzucisz, jesteś, może wiedzieć, najbardziej można powiedzieć, poszkodowany. We wszystkim. I jeszcze raz powtarzam, żebyśmy też i umieli sobie to zapamiętać, tego w swoim własnym życiu doświadczyłem że ludzie, którzy przychodzą ze świata nigdy nie chcą wrócić do świata, żeby coś tam, może powiedzieć dowiedzieć się, jak w tym świecie jest ale ludzie wierząci szczególnie młodzi którzy wychowali się w domach rodziców wierzących chcą po prostu iść do świata i zobaczyć jak tam jest i nie korzystają całkowicie z tej łaski Zastanówmy się, czy sami tak nie postępujemy. Chciałem przeczytać do 11 wiersza dwa inne miejsca, które tematycznie nawiązują do tego. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział siedemnasty wiersz, nieco dalej. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. I drugie miejsce z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, dziewiąty wiersz, też pod koniec. Mowa jest o Panu, że bo nie chce, czy w połowie wiersza mniej więcej, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Dlaczego to przeczytaliśmy? Ponieważ, bracia i siostry, to, że objawiła się łaska Boża, nie było czegoś takiego wcześniej. Objawiła się, została ukazana dosłownie. Stała się widzialna po prostu i to dopiero przez Jezusa Chrystusa. Tego nie było wcześniej w ogóle na ziemi, czegoś takiego, że dopiero w Chrystusie, który przyszedł na tą ziemię, przyniósł tą łaskę i prawdę też. Ale tu mamy ten aspekt, który uzasadnia w jedenastym naszym wierszu te wszystkie działania i właściwie zachowania się tych grup, które wcześniej wymieniliśmy dlaczego starsi mają być tacy, dlaczego starsze kobiety, dlaczego młodsze, dlaczego młodsi kobiety, młodsze, młodsi mężczyźni, mężczyźni, To wszystko jest uzasadnieniem, albowiem, czy ponieważ właśnie ukazała się ta łaska, przynosząca zauważmy. To nie znaczy, że ona jest z automatu udzielona każdemu, tylko przynosząca zbawienie, do wzięcia ono jest. To jest w języku greckim jednorazowy akt po prostu. tak jak. Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, po prostu, aby każdy, kto weń wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny. więc to jest jednorazowa rzecz u Boga, niepowtarzalna, wystawiona do wzięcia jakby dla świata, ukazana proszę jakby, bierzcie, jak Dawid woła, teraz mi się przypomina druga samolowa 9, rozdział, czy jest ktoś z domu Jonatana, komu mógłbym okazać łaskę, Jak już, Samuela, tak, Saula Z domu Saula, tak Przepraszam, tak Chodziło mi druga Samuelowa Czy jest ktoś z domu Saula, komu mógłbym okazać łaskę To jest to, innymi słowy, zawołanie Boga Albowiem objawiła się ta łaska Przynosząca zbawienie, zauważmy, dla wszystkich ludzi Bez wyjątku Dlatego czytaliśmy, że Bóg chce, aby wszyscy doszli do upamiętania z listu Piotra, z drugiego listu Piotra. To jest właśnie to działanie Boże, które Bóg ma i chce, żeby przez Jego lud to rozprzestrzenienie łaski było właśnie widzialne, rozeszło się przez nasze życie i postępowanie. Z tego względu tak bardzo ważne jest właśnie później podstawowe pouczenie na podstawie tego wiersza, że nauczająca nas i znowu te, te pojęcia wstrzemięźliwie na przykład powtarzają się, które wcześniej widzieliśmy do wszystkich tych czterech grup aby odpowiednie życie nasze było potwierdzeniem i świadectwem tej łaski właśnie dla zbawienia wszystkich ludzi. Łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Bardzo się cieszę z tego przeczytanego miejsca z Ewangelii Jana. Ja tylko przeczytał, chciałbym dwa miejsca jeszcze. Z Dziełów Apostolskich, 17 rozdziału. Co znaczy dla wszystkich ludzi? siedemnasty rozdział dwudziesty siódmy dwudziesty ósmy werset żeby szukały Boga czy Go może nie wyczują, nie znajdą bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy jak to niektórzy z Waszych poetów powiedzieli z Jego bowiem rodu jesteśmy może jeszcze do tego miejsca y, z listu do hebrajczyków pierwszy rozdział, który też mówi o Panu. Słuchaj, drugi werset. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez syna, przez, którego, przez syna, którego ustanowił dziedzicę wszechrzeczy, przez którego także przeświat stworzył. Ta łaska przemawia do wszystkich ludzi. Jeszcze jedno miejsce chciałbym przeczytać z księgi Joba. 33 rozdział, które mówi proroczo o Chrystusie. 23 werset i dalej. Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik jeden na tysiąc, aby objawi człowiekowi jego obowiązek i zmiłuje się nad nim, wybaw go od zejścia od grobu, otrzyma zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę. Wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość śpiewa przed ludźmi mówiąc zgrzeszyłem i złamałem prawo lecz mi, to nie, lecz mi za to nie odpłacono odkupił moją duszę od zejścia do grobu a moje życie mogło oglądać światło Bóg toczy, to Bóg, oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy Łaska Boża pracuje nad każdym człowiekiem, wierzącym i niewierzącym. Dlatego jest napisane łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. Jest odpowiedzialność, jak już słyszeliśmy, czy ktoś tą łaskę przyjmie. Przerwa 15 minut. Zaśpiewajmy jeszcze. Osiem jeden, tak? Tak. Osiemdziesiąt <śmiech> jeden. Nie będzie z namiła 20 minut przerwy 20 o spotykamy